Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział dziewiąty. A zawoławszy Jezus dwunastu uczniów swoich, dał im moc i władzę nad wszystkimi diabły i aby uzdrawiali choroby. I rozesłał je, żeby kazali Królestwo Boże i uzdrawiali niemocne. Wtedy rzekł do nich, nie bierzcie nic na drogę. Ani laski, ani tajstry, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch sukien miejcie. A do któregokolwiek domu wnijdziecie, tamże zostańcie, i stamtąd wy A którzy bykolwiek was nie przyjęli, wychodząc z miasta onego i proch z nóg waszych otrząśnijcie na świadectwo przeciwko nim. Wyszedłszy tedy, obchodzili wszystkie miasteczka, opowiadając ewangelię a wszędzie chore uzdrawiając. I usłyszał Herod Tetrarcha o wszystkim, co się działo od niego i był wątpliwym, dlatego że niektórzy powiadali, iż Jan z martwych wstał, a niektórzy zaś iż się Eliasz ukazał, a drudzy, iż prorok jeden z onych starych z martwych wstał. Wtedy rzekł Herod, „Ja nam ci ja ściął. Któż wżdy ten jest? o którym ja takie rzeczy słyszę, i pragnął go widzieć. A wróciwszy się apostołowie, powiadali mu, cokolwiek czynili, a on, wziąwszy je z sobą, ustąpił osobno na miejsce puste przy mieście, które zowią Betsajda. Czego, gdy się lud dowiedział, szedł za nim, a przyjąwszy je, mówił im o Królestwie Bożem, a te, którzy uzdrowienia potrzebowali, uzdrawiał. A gdy się dzień począł skłaniać ku wieczorowi, przystąpiwszy oni dwunastu, rzekli mu, rozpuść ten lud, aby odszedłszy do miasteczek okolicznych i do wsi i do Gospod znaleźli żywności, bośmy tu na miejscu pustym. Ale on rzekł do nich, dajcież wy im jeść. A oni odpowiedzieli, nie mamy więcej, tylko pięć chlebów i dwie ryby, Oprócz, żebyśmy szli, a kupili na ten wszystek lud żywności. Albowiem było mężów około pięciu tysięcy. I rzekł do uczniów swoich, rozkażcie im usiąść w każdym rzędzie po pięćdziesiąt. I uczynili tak i usiedli wszyscy. A on, wziąwszy onych pięć chlebów i one dwie ryby, wejrzawszy w niebo, błogosławił im, i łamał i dawał uczniom, aby kładli przed on lud. I jedli, i nasyceni są wszyscy, i zebrano, co zbyło z ułomków, dwanaście koszów. I stało się, gdy się on sam osobno modlił, że z nim byli uczniowie, i pytał ich, mówiąc, kimże mnie być, powiadają ludzie. A oni, odpowiadając, rzekli, Janem Chrzcicielem. A drudzy Eliaszem, a drudzy mówią, iż prorok niektóry z onych starych wstał I rzekł im, A wy, kim mnie być, powiadacie? A odpowiadając, Piotr rzekł, Chrystusem onym Bożym. A on przygroziwszy im, rozkazał, aby tego nikomu nie powiadali. Mówiąc, że syn człowieczy musi wiele cierpieć a być odrzuconym od starszych ludu i od przedniejszych kapłanów i od nauczonych w piśmie i być zabitym, a trzeciego dnia z martwych wstać. I mówił do wszystkich, kto chce za mną iść, niech zaprze samego siebie, a niech bierze krzyż swój na każdy dzień i naśladuje mnie. Albowiem kto bykolwiek chciał zachować duszę swoje, straci ją. A kto bykolwiek stracił duszę swoje dla mnie, ten ją zachowa. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, gdyby samego siebie stracił albo sobie uszkodził. Albowiem kto by siękolwiek wstydził za mnie i za słowa moje, za tego się Syn Człowieczy wstydzić będzie, gdy przyjdzie w chwale swej i w ojcowskiej i świętych aniołów. Aleć wam powiadam prawdziwie. Są niektórzy z tych, co tu stoją, którzy nie ukuszą śmierci, aż oglądają Królestwo Boże. I stało się po tych mowach, jakoby po ośmiu dniach, że wziąwszy z sobą Piotra i Jana i Jakuba, Wstąpił na górę, aby się modlił. A gdy się modlił, stał się inakszy kształt oblicza jego i szaty jego stały się białe i świetne. Oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a ci byli Mojżesz i Eliasz. Którzy, pokazawszy się w sławie, powiadali o jego śmierci, którą miał podstąpić w Jeruzalemie. A Piotr. I ci, którzy byli z Nim, obciążeni byli snem, a ocuciwszy się, ujrzeli chwałę Jego i onych dwóch mężów, którzy z Nim stali. I stało się, gdy oni odeszli od Niego, rzekł Piotr do Jezusa, Mistrzu, dobrze nam tu być, przetoż uczyńmy trzy namioty, Tobie jeden i Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Nie wiedząc, co mówił, a gdy on to mówił, stał się obłok i zacienił je, i bali się, gdy oni wchodzili w obłok, i stał się głos z obłoku mówiący, ten jest syn mój miły, tego słuchajcie, a gdy się stał on głos, znaleziony jest sam Jezus. A oni milczeli i nie powiadali w one dni nikomu nic z tego, co widzieli. I stało się nazajutrz, gdy oni stąpili z góry, że mu lud wielki zabierzał. A oto mąż z onego ludu zawołał, mówiąc. Nauczycielu, proszę cię, wejrzyj na syna mego, boć jedynego mam. A oto duch zły popada go, a zaraz krzyczy a on rozdziera go śliniącego się, a zaledwie odchodzi od niego, skruszywszy go. I prosiłem uczniów twoich, aby go wygnali, ale nie mogli. Wtedy Jezus odpowiadając, rzekł. O rodzaju niewierny i przewrotny, dokądże z wami będę, dokądże was cierpieć będę. przywieź tu syna Twego. A wtem gdy on przychodził, Rozdarł go diabeł i roztargał, ale Jezus zgromił ducha nieczystego i uzdrowił młodzieńca i oddał go Ojcu Jego. I zdumieli się wszyscy nad wielmożnością Bożą, a gdy się wszyscy dziwowali wszystkim rzeczom, które czynił Jezus, rzekł do uczniów swoich. Składajcie wy do uszów waszych słowa te. Albowiem Syn Człowieczy ma być wydany w ręce ludzkie. Lecz oni nie zrozumieli słowa tego i było zakryte od nich, że go pojąć nie mogli i nie śmieli go pytać o to słowo. I wszczęła się gadka między nimi, kto by z nich był największym. A Jezus, widząc myśli serca ich, wziąwszy dziecię, postawił je podle siebie i rzekł im. Kto bykolwiek przyjął to dzieciątko w imieniu mojem, mnie przyjmuje. A kto bykolwiek mnie przyjął, przyjmuje onego, który mnie posłał. Albowiem kto jest najmniejszy między wszystkimi wami, ten ci będzie wielkim. A Jan odpowiadając rzekł. Mistrzu, widzieliśmy niektórego w imieniu Twojem diabły wyganiającego, i zabranialiśmy mu, prze to, że za tobą z nami nie chodzi. I rzekł do niego Jezus, nie zabraniajcie mu, bo kto nie jest przeciwko nam, za nami jest. I stało się, gdy się wypełniły dni, aby był wzięty w górę, że się on na to udał, aby szedł do Jeruzalemu. Wtedy posłał posły przed sobą, którzy idąc weszli do miasteczka samarytańskiego aby mu nagotowali gospodę. Lecz oni go nie przyjęli, przeto, że oblicze jego było obrócone do Jeruzalemu. A widząc to uczniowie jego, Jakub i Jan rzekli, Panie, chcesz, że iż rzeczemy, aby ogień stąpił z nieba i spalił je, jako i Elijasz uczynił? A Jezus, obróciwszy się, zgromił je i rzekł, Nie wiecie jakiegoście ducha, Albowiem Syn człowieczy, nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale zachować. I szli do inszego miasteczka. I stało się, gdy oni szli, że w drodze rzekł niektóry do Niego, pójdę za Tobą, gdziekolwiek pójdziesz, Panie. A Jezus rzekł mu, liszki mają jamy i ptaszki niebieskie gniazda ale syn człowieczy nie ma, gdzieby głowę skłonił. I rzekł do drugiego, pójdź za mną. Ale on rzekł, panie, dopuść mi pierwej odejść i pogrześć ojca mego. Ale mu Jezus rzekł, niechaj umarli grzebią umarłych swoich, a ty, poszedłszy opowiadaj królestwo Boże. Rzekł też i drugi, Pójdę za Tobą, Panie, ale mi pierwej dopuść pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim, rzekł do niego Jezus. Żaden, który by przyłożył rękę swoje do pługa, a oglądałby się nazad, nie jest sposobny do Królestwa Bożego.